Witam, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na 17, o ile mnie pamięć nie myli, epizod podcastu Kronika Giera. Nie mogę zacząć inaczej tego podcastu, jak od wyjaśnień, dlaczego taka długa przerwa i dlaczego przez tak długi czas nic nie działo się na Kronice Gier. E, pojawiły się nawet takie domysły, czy aby Kronika Gier nie miała chylić się ku upadkowi i czy to już nie jest koniec nie tylko Julesa, ale i Kroniki Gier i w ogóle kolejne przedsięwzięcie Julesa, które upadło i tak dalej no więc e, zacznę od tego, że Kronika Gier nie upada, nie zostaje zamknięta e, mimo, że miałem takie myśli i myślałem o tym, żeby jednak dać sobie już spokój, że nie ma sensu więcej pisać ani o grach, ani, ani nagrywać podcastów e, i właściwie dać sobie z tym spokój no ale niestety z drugiej strony wygrała moja wewnętrzna chęć jednak mimo wszystko do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na różne tematy z szerszą publiką i postanowiłem, że jednak jeszcze Jules nie powiedział ostatniego słowa i jeszcze Kronika Gier będzie przez jakiś czas funkcjonować. Jednocześnie te, cała ta burza mózgów, która toczyła się w mojej głowie, została niestety brutalnie potraktowana przez prozę życia. Mianowicie trafiłem jakiś czas temu, no już spory czas temu, do szpitala, no i w tym szpitalu przesiedziałem trochę czasu, nawet powiedziałbym całkiem sporo czasu. Nie będę wdawał się w szczegóły dlaczego trafiłem do szpitala i jakie były powody mojej wizyty <grymianie> na sali operacyjnej, bo nawet i na salę operacyjną trafiłem. Um, nic mi się nie śniło niestety pod wpływem tych różnych substancji, um, które, które mi zaaplikowano. Jedyna rzecz, która mi została po tej wizycie, to lekki niedowład lewej nogi. Nie żartuję oczywiście, mam całkowity dowład lewej nogi, ale, ale jakoś coś czuję, że, że czucie w tej lewej nodze jakieś takie odrętwienie mam i na udzie i nie wiem za bardzo o co chodzi i jak długo jeszcze to będzie się utrzymywać. No w każdym razie trafiłem do tego nieszczęsnego szpitala i ten powód z szpitalu też mi trochę uzmysłowił, że jednak kronika gier jest bardzo ciekawym przedsięwzięciem, warto je kontynuować, a co najważniejsze nie warto się ograniczać tylko do gier. I dlatego pomyślałem, że powinienem nie tylko zajmować się grami wideo, które są oczywiście moją pasją w jakimś sensie, ale też pasją, która w tej chwili przeżywa spory kryzys. To znaczy ja jestem przeżywam w tej chwili taki spory kryzys związany z grami i, i jednak duże rozczarowanie i tutaj pozdrawiam Karidora, który wiele razy uczestniczył w rozmowach ze mną, w których żaliłem mu się nie tylko na temat poziomu dzisiejszych gier, ale w ogóle grania jako takiego i myślę, że z tych różnych rozmów, które razem przeprowadziliśmy, narodzi się wkrótce jakiś ciekawy artykuł, ciekawy tekst, który oczywiście ukaże się na Kronice Gier. Natomiast ja oprócz gier także pasjonuję się innymi, że tak powiem, dziedzinami kultury, a w szczególności kinem. I pomyślałem, że w związku z tym na Kronice Gier powinienem także od czasu do czasu powiedzieć coś, niecoś na temat kina, na temat filmów, które oglądam. Niekoniecznie filmów, które możemy obejrzeć w tej chwili w kinach czy, czy tych powiedzmy najnowszych produkcji, które do kin trafiają ale w ogóle kina i filmów, które oglądam bo od czasu do czasu a właściwie ostatnio bardzo często nawet no, staram się nadrabiać i oglądać te filmy, których z jakichś powodów nie obejrzałem a które moim zdaniem warte są obejrzenia albo też nie są warte obejrzenia, bo po obejrzeniu których okazuje się, że że właśnie nie są warte obejrzenia. Dlatego na Kronice Gier e, będzie, oprócz gier, będzie też o filmie, e, w ogóle wydaje mi się będzie też o kulturze, bo być może, nie ukrywam, też popełnię jakiś tekst, czy powiem na podcaście i o muzyce, i o książce. Wszystko zależy od tego, co, e, co mnie zainspiruje. A zatem Kronika Gier w jakimś sensie przekształci się w taki blok, powiedziałbym, mam nadzieję, taki jest zamysł bardziej kulturalny, a więc nie tylko stricte, nie tylko stricte growy i mam nadzieję, że to, też, że to też zostanie ciepło przez wszystkich czytelników, słuchaczy przyjęte i mam nadzieję, że to się będzie też podobać. No oczywiście tu jakby wszystko jakby spoczywa na moich barkach, żeby, żeby jednak to wszystko trzymało jakiś tam, powiedzmy, poziom, no mam nadzieję wysoki. Także tyle tytułem wyjaśnień. Kronika gier wraca, mam nadzieję, że... Aha, no już zmiana taka dość widoczna, którą mogliście zobaczyć, to jest zmiana designu strony, tego layoutu, który jest na stronie. Zdecydowałem się na zmianę na taki najbardziej prosty, chyba wydaje mi się, em... Taki naj, naj, najprostszy, naj, najprostszą skórkę, mm, to jest właściwie chyba taka podstawowa skórka WordPressowa. E, przede wszystkim dlatego, że w, tej, w tym poprzednim layoutie e, niestety nie działała opcja Older Post. Ja nie jestem programistą, nie potrafiłem tego naprawić. E, tutaj byli różni programiści, którzy mm, no, oferowali swoją pomoc, no ale niestety mm, obowiązki y, życia codziennego.. No, sprawiły, że ta pomoc nie została niestety udzielona Kronice Gier. Ja to oczywiście rozumiem, tu absolutnie nie, nie chcę nikogo ani krytykować, ani, Boże, formułować jakichś zarzutów czy coś, także, ale jednocześnie właśnie chciałbym w tej chwili zaapelować, no jeśli ktoś jest programistą, ma dużo wolnego czasu, albo nawet nie tyle dużo wolnego czasu, ale ma jakieś och ma ochotę pomóc gdzieś tam Kronice Gier w, w, w tym funkcjonowaniu kronikowym, no to byłoby, byłoby szalenie miło i, i byłoby rzeczywiście y, dobrze, gdyby taka osoba się zgłosiła i może nawet pomogła. No Ale to też nie jest sprawa pilna, bo mi się akurat ten nowy layout dość podoba, jest taki typowo blogowy i też odzwierciedla to, co mam nadzieję w Krojnice będzie, przepraszam, teraz najważniejsze, czyli odwołanie się przede wszystkim do treści, a nie do y, wyglądu, layoutu i, i tego typu rzeczy. No, także tyle tytułem Zmian na Kronice Gier. Nie może oczywiście zabraknąć menu dzisiejszego odcinka dla tych wszystkich, którzy... Zastanawiają się, czy po tych 5 minutach wstępu, czy tam nawet więcej, wyłączyć ten podcast, czy słuchać go dalej. W tym momencie następuje lista tematów, jakimi dzisiaj na podcaście się zajmę. A zajmę się takimi rzeczami jak przede wszystkim gry i z gier omówię Splinter Cell Conviction, a więc najnowszą część serii Splinter Cell, chciałoby się powiedzieć, która podzieliła recenzentów ale kurczę, wszystkie recenzje, które czytałem były bardzo pozytywne i jestem bardzo zszokowany tym faktem. Druga gra, o której dzisiaj powiem to Just Cause 2, a na koniec Empire Total War. Wiem, że to jest stary tytuł, ale mówiąc szczerze, dopiero jakiś czas temu znalazłem na tyle dużo wolnego czasu, żeby móc wreszcie na spokojnie zagłębić się w, w najnowszą część serii Total War, która moim zdaniem, no właśnie, jaka jest, o tym już za chwilę. No i żeby wprowadzić ten nowy element kroniki gier, nowy element, który już zaanonsowałem w poprzednim wejściu. A więc tematy kulturalne, szeroko pojęte tematy kulturalne, dzisiaj będzie o bankartach wojny, a więc ostatnim filmie Quentina Tarantino, który także miałem przyjemność obejrzeć e, właśnie niedawno i też mam kilka swoich ciekawych, mam nadzieję ciekawych spostrzeżeń, e, jakże odmiennych od tego, co mogliśmy o tym filmie przeczytać w mainstreamowych mediach. No i ostatni temat, który no, no nie mogę o tym temacie nic nie powiedzieć, bo jednak jakieś swoje spostrzeżenie mam, żyjemy w Polsce w końcu, wybory prezydenckie, które no właśnie, które albo zbliżają się, albo oddalają, bo to wszystko zależy od sytuacji sytuacji w tej związanej z powodzią, no, ale o tym będziemy za chwilę mówić. Także to jest menu na dzisiejszy odcinek, jeżeli... mam nadzieję, że... może nie jeżeli, ale mam nadzieję, że jest to menu na tyle ciekawe, że zostaniecie do końca tego podcastu i... no posłuchacie tego, co mam ciekawego, mam nadzieję ciekawego do powiedzenia. A zatem Splinter Cell Conviction. Gra, która, muszę powiedzieć, nie była na liście moich wymarzonych tytułów 2010 roku i na którą specjalnie nie czekałem, ale... no... Wychodząc ze szpitala postanowiłem, że jednak no, trzeba trochę pograć i, i odświeżyć swoje fascynacje związane z grami, że może rzeczywiście z tymi grami nie jest jeszcze tak źle, może da się w gruncie rzeczy przeżyć i, i no, pograć w coś ciekawego jednak mimo wszystko w, tej, w tych oparach miernoty, że tak powiem. No i sięgnąłem po Splinter Cell Conviction, ja muszę powiedzieć od, od razu, że jestem wielkim fanem Splinter Cella, w ogóle tej serii Splinter Cell. Pamiętam pierwszą część e, właśnie Splinter Cell i to był tytuł, który przeszedłem do końca, od A do Z, co w tamtych czasach e, moi, e, no to nie była chyba taka growa młodość, growa w cudzysłowie oczywiście, e, no ale... Jakby wtedy rzeczywiście nie, nie zdarzało mi się to często, żeby przechodzić gry. No, na przykład takim tytułem, który przeszedłem także od A do Z i który mniej więcej którego premiera pokrywała się z premierą z tak mi się wydaje, tak to teraz pamiętam. Nie zaglądam do Wikipedii, więc nie wiem, ewentualnie skorygujecie mnie w komentarzach. Była gra Mafia. I pamiętam też, że, że grę Mafia dostałem od ówczesnego dystrybutora, bo to było jeszcze w czasach załogi G, to zrobię taką małą dygresję o tej Mafii dostałem wersję recenzencką, tak zwaną, czyli taką wersję wypaloną na płytkach, to była, zdaje się, wersja angielska, jeszcze taka nie do końca sfinalizowana, w której pojawiały się różne błędy, niedoróbki, niedociągnięcia. No i ja zacząłem grać po to, żeby napisać recenzję oczywiście do załogi G wtedy i, i wtedy też zajmowałem się takim czymś, co się nazywa PR Manager. Byłem właściwie PR Managerem załogi G między innymi. No i zajmowałem się właśnie załatwianiem gier na recenzje i konkursy. I udało się y, załatwić, y, że nie tylko gra Mafia trafi na okładkę załogi G, ale w zamian właśnie za to, że trafi na okładkę, dostaliśmy chyba trzy kopie tej gry na konkurs. Także to m, było bardzo y, takie, no, w tamtych czasach y, bardzo ciekawe i rzeczywiście jakiś sukces, no można powiedzieć, no nie chwaląc się tutaj. No w każdym razie zacząłem grać w tą Mafię i gra mi się tak cholernie spodobała, że jak doszedłem do tej y, feralnej sceny wyścigu, samochodowego, w którym główny bohater bierze udział. Yy, doszedłem do wniosku, że yy, na tym koniec. Nie gram dalej. Wydaje mi się, że to była gdzieś tak chyba połowa gry, ale głowy nie dam czekam na pełną wersję, polską wersję, która się ukaże. Niestety polska wersja ukazała się z dużym opóźnieniem w stosunku do premiery e, zachodniej, bo to chyba nawet był miesiąc. E, no i czekałem do tej premiery, do tej oficjalnej polskiej premiery, popędziłem do MPK, -ku, pamiętam, kupiłem, e, mam do dziś to pudełko i pamiętam też, że dostałem nawet plakat z, e, jakby z Mafii i to była także jedna z tych niewielu gier, które w tamtych czasach ukończyłem od A do Z, no tak nie wciągnęła i, i tak mi się podobała, że nie mogłem się oderwać i w dalszym ciągu uważam, że Mafia była jedną z najlepszych A Wracając do Splinter No Splinter Cell też był dla mnie taką grą. Pierwszy Splinter Cell. Pamiętam, że ta gra miała całkiem spore wymagania, ale też olśniewającą grafikę i przede wszystkim tą olśniewającą grę świateł, która na owe czasy wydawała się no po prostu imponująca. Chwilami... Liczba klatek animacji dość mocno spadała, no, ale to nie przeszkadzało, człowiek y, grał dalej i pasjonował się tym tytułem y, od samego... Y, od początku do końca no, właściwie. Y, także, także Splinter Cell Conviction... Y, aha, no f, jeszcze żeby trochę nawiązać do, do, do tej samej serii Splinter Cell Druga część oczywiście, o ile się nie mylę, Pandora Tomorrow Później Chaos, chyba Chaos Theory była jedyną grą, którą rzeczywiście mm, pominąłem, dlatego że w Chaos Theory zagrałem bardzo późno i zagrałem na PlayStation 2 w wersję, która no, wyglądała całkiem nieźle graficznie, jak, jak na możliwości PlayStation 2, ale mm, chyba już niczym mnie nie... nie nie wciągnęła i, i, i niespecjalnie mi się podobała nie, i, i, i nie wiem, no, to, to jestem może odosobniony w, w, w tym sądzie dlatego, że przez większość chyba graczy ten tytuł uchodzi za najlepszą część serii. Ymm, no, mi jakoś tak niespecjalnie przywadł do gustu, ale natomiast no skończyłem od A do Z, yy, Splinter Cell Double Agent yy, na PlayStation 3. Fatalnie zoptymalizowana gra. Po prostu momentami liczba klatek na sekundę spadała no, poniżej wszelkich dopuszczalnych norm. Także tragicznie, tragicznie na PlayStation 3 ta gra zoptymalizowana i, i, i, i, i grało się w nią momentami naprawdę. To, gra w nią to była mordenga ale samą rozgrywkę spo, wspominam dość miło, tytuł mi się nawet podobał szczególnie możliwość dokonania, powiedzmy w cudzysłowie, wyborów w określonych sytuacjach. I to było ciekawe, to było ciekawe i, i to jakoś rokowało na przyszłość, że, że seria rzeczywiście Splinter Cell się zmienia. No i rzeczywiście się zmienia, bo jak patrzę na Splinter Cell Conviction, no to tytuł różni się diametralnie od tego, co dotychczas w serii Splinter Cell mogliśmy oglądać. I, i, i jak mogliśmy się, że tak powiem, tym tytułem bawić. Yy, I muszę powiedzieć, że mam taki dylemat, bo nie do końca jestem przekonany, czy zmiany, które zaprezentowali twórcy, są zmianami yy, na lepsze, czy na gorsze. Yy, bo z jednej strony yy, jest, jakby rzeczywiście rozgrywka uległa dość, yy, dość poważnej yy, dynamizacji, że tak powiem, czyli yy, gra się o wiele dynamiczniej niż w, w, poprzednie Splinter, w poprzedniej części Splinter Cell, a także tytuł w dużej mierze zbliżył się bardzo do typowej, typowej gry akcji, typowej, jak to się mówi, strzelanki. Gry, w której wpadamy do pomieszczenia i po prostu, jak John Rambo, strzelamy do wszystkiego, co się rusza tak długo, aż wyeliminujemy naszych przeciwników. I tutaj rzeczywiście w Splinter Cell Conviction ta walka została bardzo mocno zaakcentowana i, i w bardzo dużym stopniu stanowi o, powiedzmy, sile tego tytułu. Może w ten sposób, dlatego że wydaje mi się, że jednak wiele, wiele osób, wielu osobom mogą się te zmiany podobać. Czy mi one się podobają? No właśnie, i to jest dyskusyjna sprawa, dlatego że z jednej strony mamy tą dynamizację gry i rozgrywki właściwie, a z drugiej strony y, kilka elementów dość charakterystycznych dla poprzednich części Intercella y, uległo y, y, jednak dość poważnym modyfikacjom. Na przykład y, w poprzednich częściach mogliśmy po y, że tak powiem ogłuszeniu albo zabiciu naszego przeciwnika, nie wiem, wartownika, który blokował nam drogę przejścia mogliśmy jego ciało przenieść w bardziej dyskretne miejsce, tak żeby inny wartownik przypadkiem nie wpadł na, na to ciało i nie zaczął węszyć dookoła. W przypadku Splinter Cell Conviction tego już elementu nie ma. W przypadku Splinter Cell Conviction tam, gdzie zabijemy albo ogłuszymy naszego przeciwnika, on już tam zostaje. I koniec. I jeśli jakiś inny wartownik go zobaczy, no to musimy wtedy jakby błyskawicznie zająć się, coś wymyślić, żeby e, zająć się tym e, kolejnym wartownikiem. Albo, prawda, go pokonać, albo, albo go nie pokonać. Także to jest po, jakby pierwsza dość istotna zmiana i to rzeczywiście w radykalny sposób zmienia, e, zmienia całą rozgrywkę i podejście do rozgrywki. Kolejna zmiana, która jest e, także zmianą, e, no właśnie, nie wiem czy na lepsze, czy na gorsze. To jest możliwość jakby wykonania tak zwanej egzekucji, to się w grze nazywa. Polega to na tym, że możemy zaznaczyć kilku przeciwników. Liczba przeciwników, których możemy zaznaczyć, dosłownie zaznaczyć, zależy od tego, w jakim stopniu mamy rozbudowaną broń. I teraz możemy zaznaczyć tych kilku przeciwników i po wciśnięciu jednego klawisza jakby sam ich wszystkich zastrzeli. Zrobi to tak błyskawicznie, że oni nie zorientują się i nie będą w stanie wszcząć alarmu. Czyli na przykład jeśli w, w pomieszczeniu znajduje się trzech przeciwników, a nasza egzekucja pozwala nam na yy, wykonanie jej już na trzech, na, trzech na trzech przeciwnikach, no to możemy w tym momencie praktycznie bez większych trudności dokonać tej egzekucji. I tutaj jest jeden kruczek, żeby móc dokonać tej egzekucji, musimy wcześniej um, jednego przeciwnika zabić um, czy pokonać w um, takiej w, w zwarciu, w takiej bliskiej, um, bliskiej um, potyczce. Czyli jednym słowem poczekać, aż jedno nas podejdzie. Na klawiaturze naciskamy wtedy C w, w tym ustawieniu y, standardowym. No i sam wykonuje taki efektowny super move, super cios, który po prostu y, y, zabija przeciwnika. I w tym momencie odblokowujemy egzekucję, którą możemy wykonać na, na kolejnych przeciwnikach. I mówiąc szczerze, rzeczywiście jak patrzę się na grę, to w bardzo wielu sytuacjach wygląda to w ten sposób, że w niektórych miejscach mamy pojedynczego przeciwnika, do którego jest dość łatwo dojść i którego jest dość łatwo właśnie w ten sposób za pomocą tego klawisza C pokonać tylko po to, żeby pozostałych przeciwników, którzy są w dalszej części pomieszczenia, móc pokonać za pomocą egzekucji. Także to jest, no... Oczywiście no to jest wszystko, dynamizuje rozgrywkę i sprawia, że rzeczywiście gra, yy, no obserwujemy grę rzeczywiście w sposób bardzo ciekawy i, i, i bardzo pasjonujący, ale czy rzeczywiście jest to zmiana, yy, zmiana na lepsze i czy rzeczywiście yy, yy, to sprawia, że, yy, że, że Splinter Cell Conviction idzie w dobrym kierunku? No Moim zdaniem chyba nie do końca. Bo równocześnie ta gra stała się o wiele prostsza niż poprzednie części Splinter Cell, w których bardzo wolno się poruszaliśmy, pokonywaliśmy kolejnych przeciwników i po prostu yy, brnęliśmy dalej, ale, ale właśnie brnęliśmy dalej yy, w takim stylu po cichu, że tak powiem. Natomiast właśnie, po cichu. W Splinter Cell Conviction, oprócz tych wszystkich trików, które możemy zastosować, bo jeszcze mamy też dostęp do różnych gadżetów, no nie są to może te same gadżety, które mieliśmy w poprzednich częściach, ale powiedzmy, jakieś tam gadżety są. Także oprócz tego możemy także wejść do pomieszczenia, i po prostu wystrzelać wszystkich przeciwników, jak kaczki yy, i zrobić to w, w takim stylu yy, no, charakterystycznym dla typowych yy, FPS-ów, gdzie po prostu wpadamy do pomieszczenia, strzelamy do wszystkiego, co się rusza, dziękuję, do widzenia, przechodzimy dalej. I w Splinter Cell Conviction możemy, możemy tak rozegrać. Co więcej, w bardzo wielu sytuacjach, tak jak zdążyłem się zorientować, twórcy rzeczywiście ten element otwartej walki jakby narzucają nam z góry. Sprawiają, że rzeczywiście musimy, na przykład w, jest taka sekwencja, w której, ja nie będę wdawał się w szczegóły, żeby może nie zdradzać fabuły, o której za chwilę powiem, musimy bronić pewnego miejsca przed falami przeciwników. I jakby ta obrona przed falami przeciwników, no i jest właśnie otwartą walką, którą, którą toczymy. W poprzednich częściach Splinter Cell otwartej walki praktycznie w ogóle nie było, no chyba że na życzenie gracza ym, i zazwyczaj otwarta walka oznaczała, mówiąc szczerze, koniec gry i konieczność powtarzania y, ostatniego, y, ostatniego elementu. W Splinter Cell Conviction otwarta walka staje się w jakimś sensie równoprawnym elementem rozgrywki, który ym, no, który ym, który w niektórych sytuacjach jest po prostu koniecznością i nie ma możliwości innego rozwiązania niż właśnie w otwartej walce. Teraz o fabule chciałem troszeczkę powiedzieć. No, powiem szczerze, fabuła i to jest znowu to moje rozczarowanie dzisiejszymi grami. Fabuła w dzisiejszych grach jest niestety na poziomie kina klasy B. I ja mam takie, czy, czy powiedzmy takich filmów, które... Właściwie nic nie wnoszą, które są tylko, jak to się mówi, filmami rozrywkowymi, które też nie mają nic ciekawego do powiedzenia. I teraz pytanie, no, czy przez te parę godzin rozgrywki, na szczęście rozgrywka w Splinter Cell nie jest długa, bo ta gra, ukończenie gry powinno zająć około 6 godzin i to nie jest naprawdę dużo. Czy rzeczywiście te 6 godzin chcemy spędzić z takim powiedzmy, przeciętnym tytułem od strony fabularnej? No bo tutaj to porwanie córki i to czy sam jakby szantażowanie sama, że ta córka jednak żyje prawda i, i później chęć odzyskania tej córki, spotkania z nią, no to jest to wszystko co jakby napędza napędza akcję fabularną i, i motywację głównego bohatera, no, niespecjalnie mnie to przekonuje. Już nie mówiąc o tych samych intrygach, powiedzmy, które w serii Splinter Cell od dawna się pojawiają takich intrygach m, zakrojonych na szeroką skalę, które no, co jak co, ale dla mnie nigdy nie były specjalnie pasjonujące i zawsze wydawały mi się takim elementem troszkę na siłę. Strasznie się rozgadałem o tym Splinter Cell Conviction. Ym, na koniec ostatnia kwestia związana z takim ciekawym zabiegiem, a mianowicie wszelkiego rodzaju wskazówki, jakich, jakich gra nam udziela, ym, czyli że na przykład możemy schować się za stołem, tu możemy przykucnąć, tutaj możemy się wdrapać po drabinie do góry, pojawiają się w formie tekstu, który jest wyświetlany jakby bezpośrednio na obiektach. Co więcej, w wielu sytuacjach oglądamy na przykład animacje, czy, czy projekcje pewne, które są wyświetlane normalnie na ścianach w trakcie przemierzania gry. No to jest taki dość nowatorski sposób prowadzenia narracji w, w grze, w tym sensie nowatorski, że jakby nie wydaje mi się, żebym pamiętał go w jakiejś innej grze, może gdzieś się pojawił, nie wiem, tu znowu ktoś mnie poprawi ewentualnie. I muszę powiedzieć, że no, wygląda to dość ciekawie. Wygląda to dość ciekawie i. Wydaje mi się, może się podobać. No, też stanowi to spore ułatwienie dla gracza. Także wciskając tab, żeby wyświetlić aktualne cele misji, którą, którą wykonuje sam, te cele nie są wyświetlane bezpośrednio na ekranie, tylko właśnie tak jakbyśmy je.. tak jakby są projektowane na danej powierzchni, przed którą stoi sam Fisher. Także znowu, no, ciekawe rozwiązanie, muszę powiedzieć, muszę przyznać i wydaje się akurat dość chyba ciekawym pomysłem ja z pewnością nie będę, nie będę krytykował Splinter Cell Conviction za takie rozwiązanie także w moim przekonaniu Splinter Cell Conviction nie jest może wielką grą nie jest grą, która zapewni długie godziny rozgrywki nie jest tytułem, który, nie wiem, jest jakiś, w jakimś sensie rewolucyjny ale jest ciekawą pozycją, w którą, y, wydaje mi się, y, spokojnie można zagrać, zwłaszcza jeśli ktoś jest fanem serii Splinter Cell, tak jak ja. Just Cause 2 no, to jest inna gra zupełnie, w którą miałem okazję też zagrać, y, nieco wcześniej niż w Splinter Cell Conviction, ale nie było okazji, żeby o niej coś powiedzieć. I muszę powiedzieć, że jest to kolejny tytuł, w który niestety zagrałem chwilę, po czym wyłączyłem, odinstalowałem i pożegnałem się z tym tytułem zupełnie. Gra, która kompletnie niczym mnie nie przekonała, graficznie wygląda całkiem przyzwoicie. Zwłaszcza y, wersja PC-towa, którą możemy odpalić naprawdę w, w dużych detalach, y, no robi wrażenie. W DirectX 10 rzeczywiście tytuł prezentuje się całkiem przyzwoicie. Y, mm, Jednocześnie wersja konsolowa, bo miałem także możliwość zagrania w demo wersji na PlayStation 3, także wygląda niczego sobie i wydaje mi się, że też może się podobać graficznie i właściwie taki gracz, który niespecjalnie zwraca uwagę na tą liczbę detali, która jest na ekranie i jak to wygląda wszystko i tak dalej, no może odnieść wrażenie, że że właściwie różnice między wersją konsolową a PC-tową są w gruncie rzeczy znikome i tak naprawdę jeden, jedna i druga wersja wygląda równie dobrze. Natomiast rzeczywiście rozgrywka, powiem szczerze, zupełnie mnie nie przekonała w tym tytule. Główny bohater posługuje się takim um, takim jakby specjalnym ramieniem, trochę podobnym do tego znanego z Bionic Commando, przy czym to nie jest takie mechaniczne ramię, tylko ono jest... Czy nie, już nie pamiętam, czy tam jest lina jakaś wystrzeliwana z tego ramienia. No jakoś to dziwnie jest tak zrobione. I muszę powiedzieć, że no, jest to jeden z najgłupszych pomysłów, jaki mógłby być myślony do gry z otwartym światem. Ponieważ z otwartym światem oczywiście w cudzysłowie, bo świat zasadniczo jest otwarty. Ale rzeczywiście ten tytuł... Jakby to, to jest właśnie jakby tytuł z tej samej półki co na przykład Mercenaries yy, czy właściwie GTA, yy, no, ale nie do końca właśnie GTA, dlatego że... GTA to jest jednak taka w miarę realistyczna opowieść i te wszystkie strzelaniny, No czy powiedzmy w cudzysłowie oczywiście realistyczna, no ale wiadomo, prawda? No, różnica między GTA, no w GTA nie możemy biegać po dachach, skakać, wspinać się wszędzie, gdzie chcemy i tak dalej, tylko jednak ten bohater jest w miarę, powiedzmy, no jak to mówię, w miarę realistycznie porusza się po no, środowisku gry, że tak powiem, w środowisku gry. Natomiast w Just Cause 2, no tutaj możemy właściwie biegać, skakać, co chwila, odpalać sobie ten... otwierać spadochron i w ten sposób pokonywać też dłuższe dystanse, na przykład wejść na górę, zeskoczyć ze spadochronu, to te widoki w ogóle, które jakby obserwujemy w grze są momentami naprawdę imponujące, bo drapując się na rzeczywiście wyższy, wyższą górę czy, czy wyższy obiekt, i patrząc na to, co roztacza się dookoła naszej postaci, no rzeczywiście wygląda to imponująco I, i graficznie, tak jak mówię, tytuł prezentuje naprawdę niezły poziom. No ale rozgrywka już mnie zupełnie nie przekonuje i już zupełnie nie przekonuje mnie sama fabuła, która mm, jest chyba równie absurdalna i irracjonalna co w tytule zwanym y, Mercenaries 2 World in Flames. Nie wiem, czy pamiętacie taką grę? Ja nawet, pamiętam, kupiłem kiedyś wersję na Xboxa 360, no i sromotnie się zawiodłem, y, dlatego, że też nawet nie skończyłem tego tytułu, po prostu wydało granie w ten tytuł, wydało mi się taką typową stratą czasu. I granie w Just Cause 2 jest dla mnie także typową stratą czasu i tytuł ten zupełnie niczym mnie nie przekonał. Yy, no, no fabuła, no grafika jest, tak jak znowu, znowu zaczynam się już, mam wrażenie, powtarzać. Co, o czym jeszcze mógłbym powiedzieć w przypadku tego tytułu? Właściwie chyba o niczym, no. szkoda czasu mojego, waszego, yy, szkoda czasu na ten tytuł po prostu. No i już spory kawałek e, czasu temu yy, sięgnąłem po tytuł, który nazywa się Empire Total War. I powiem szczerze, ja ten tytuł kupiłem na Steamie w jakiejś naprawdę bardzo przyzwoitej promocji, bo zapłaciłem za niego chyba niecałe 40 zł, a wtedy, kiedy kupowałem tę grę na Steamie, wersja pudełkowa w Polsce kosztowała około 100 zł. Także, no zapłaciłem taniej niż bym zapłacił za wersję pudełkową w Polsce i muszę powiedzieć, że dość długo zbierałem się do zagrania w Empire Total War, bo początkowo... Odpaliłem oczywiście tytuł, zainstalowałem i jak zobaczyłem te wszystkie okienka, opcje, dyplomacje i tak dalej, a już dawno nie grałem po prostu w grę strategiczną, to poczułem się tak zagubiony, że pomyślałem, że nie, no nie dam rady grać w tą grę, muszę, muszę znaleźć trochę więcej wolnego czasu, trochę mieć jakby większą chwilę dla siebie i wtedy rzeczywiście będę mógł przysiąść do, do Empire Total War. I rzeczywiście taką chwilę wolnego czasu znalazłem w jakimś momencie swojego życia, już nie będę mówił w którym dokładnie. I zagrałem w Empire Total War. Ja jestem wielkim fanem serii Total War od czasu Shoguna. Mam do dziś pełną wersję, polskie wydanie, zresztą świetne polskie wydanie, dlatego że w... polska wersja była tak wystylizowana trochę na, na japońską, w tym sensie, że Polacy mówili z takim jakby japońskim akcentem. Na no, szanowny panie, zbiory w tym roku udały się bardzo! I tak dalej. No i to, nie wiem czy to jakoś wyszło w miarę y, sensownie, pewnie nie. Natomiast rzeczywiście to mniej więcej tak wyglądało. Bardzo mi się to podobało. Y, no i sama gra była świetna. No, Shogun y, był jednym z tych tytułów, który zagrywałem się naprawdę bardzo, bardzo, mm, bardzo długo. Później był Medieval, y, później Rome Total War później znowu Medieval i teraz wreszcie, no jeszcze były w międzyczasie dodatki i do Rom, i do Medievala, i wreszcie mamy Empire Total War. I po raz pierwszy w historii, w tej serii, pojawiły się wojny na morzu. Pojawiła się wojna, możliwość jakby toczenia wojen w taki sposób jak setkami. I muszę powiedzieć, że ten element wydaje mi się chyba najmniej interesujący. To znaczy system prowadzenia walki na morzu, no jest... To chyba najmniej dopracowany ze wszystkich i rzeczywiście te bitwy morskie stają się w tym sensie bardzo chaotyczne, bo ja w końcu już nie wiem czy te statki same będą atakowały przeciwnika, czy ja muszę sam yy, czy ja muszę sam yy, tak yy, jakby każdy statek z osobna yy, sterować, prawda I, i, i decydować o tym z której burty i kiedy wystrzeliwane są jakby salwy armatnie, w momencie, kiedy gramy z komputerem i możemy w każdej chwili wcisnąć pauzę, jest to jakieś ułatwienie, natomiast w momencie, kiedy gramy w sieci, bo miałem też możliwość stoczenia takich pojedynków w sieci, no jest to już bardziej uciążliwe i bitwy morskie to nie jest jednak, nie wiem, może ja po prostu się do tego nie nadaję, no i może jestem słabym graczem w tym elemencie. Także bitwy morskie nie są moją mocną stroną, ale już bitwy lądowe moim zdaniem są świetne, chociaż znowu inteligencja komputera w wielu sytuacjach naprawdę mocno zawodzi, a ostatnio nawet stoczyłem taki pojedynek online, w którym y, też miałem wrażenie, że inteligencja y, to był pojedynek 4x4 i inteligencja mojego partnera także wołała o pomstę do nieba, to był taki pojedynek losowy, no po prostu dwóch, dwóch rywali zaszło moją armię, no w ta, broniłem się dzielnie, broniłem się dzielnie, natomiast Francuzi, jak to Francuzi, bo to była armia francuska, tego mojego drugiego sprzymierzeńca, a stanęliśmy przeciwko Rosjanom i Prusakom. E, I Prusom, właściwie Prusakom. E, I muszę powiedzieć, że rzeczywiście Francuzi stali dzielnie na swoich pozycjach na drugim skraju mapy i praktycznie ani chwili się nie ruszyli, aż do momentu, aż tamten gracz się po prostu rozłączył. Także nie wiem, może miał jakieś gigantyczne lagi. Natomiast rzeczywiście sama gra jest niezła. Y, przy czym ta kampania tam jest taka droga do niepodległości, jest taka powiedzmy fabularyzowana kampania, której nawet nie skończyłem, bo przecież wiadomym jest, że jak ktoś gra w y, z gry z serii Total War, no to bawi się w światową dominację, a nie w, y, w jakąś tam kampanię. <śm> I muszę powiedzieć, że, y, że ta kampania także, no to jest kiepska, no niespecjalnie mnie przekonała. Y, y, Szkoda natomiast, że nie można grając w pełną wersję gry... Znaczy mm, mam wrażenie, że, że ta gra jest jednak mała w stosunku do poprzednich tytułów, poprzednich części, dlatego że... Na przykład w medievalu po odblokowaniu wszystkich nacji, co bardzo prosto się robiło w pliku Ini, wystarczyło tam skopiować część nazw do, po prostu do innej sekcji, i odblokowaliśmy sobie wtedy jakby wszystkie nacje, które, które były dostępne w grze i mogliśmy nimi grać. I to było rzeczywiście pasjonujące i to było świetne, bo, bo, bo jakby yy, różnica między na przykład armią muzułmańską a yy, czy powiedzmy armią yy, maurów, albo armią e, turecką, e, Imperium Osmańskie, prawda? Czy, czy armia, e, czy armią polską, czy, czy armią krzyżacką i tak dalej między tymi wszystkimi e, poszczególnymi armiami średniowiecznymi no były dość spore różnice. W przypadku, e, mam wrażenie, e, Empire Total War w gruncie rzeczy, grając państwami Europy jest właściwie tak samo i tak naprawdę m, jakby zasadniczo mamy mamy wschód kontra zachód. Wschód, czyli Indie i tamte imperium marackie i to jest jakby jedna rzeczywiście tam zupełnie inna armia, zupełnie inne jednostki, spore różnice i zarówno w wyglądzie budynków i, i ale znowu Cały ten rozwój technologiczny i rozwój naukowy, który możemy w tej grze prowadzić, jest dokładnie taki sam, jakbyśmy rządzili państwem zachodnim. Także no, zabrakło mi po prostu takich różnic dość istotnych pomiędzy poszczególnymi państwami. Y, które, które mogłyby się pojawić w tej grze i które sprawiałyby, że za każdym razem grając innym państwem mielibyśmy inną rozgrywkę. A tutaj rzeczywiście oczywiście ta inna rozgrywka jest grając innym państwem, ale ona w gruncie rzeczy sprowadza się do tego ym, z kim w pierwszej fazie gry będziemy toczyć najbardziej zaciekłe walki i czy na przykład ta pierwsza faza będzie dla nas w miarę spokojna, czy ym, już w tej pierwszej fazie właśnie będziemy musieli stoczyć ym, naprawdę krwawe, ym, wyczerpujące bitwy. Yy, także... Mm... Także to mnie trochę zawiodło. Zawiodło mi też to, że te wszystkie dodatki, takie powiedzmy pomniejsze dodatki, które do gry się pojawiły, czyli te wszystkie bitwy, te, te wszystkie nie bitwy, tylko jednostki specjalne tam, specjalne jednostki zachodu, wschodu i tak dalej, no trzeba je po prostu oddzielnie dokupić. I moim zdaniem to jest głupie rozwiązanie. Nie miałem też możliwości jeszcze, jeszcze, dlatego że cały czas noszę się z zamiarem zakupu, zagrania w tą kampanię Warpath Campaign, czy kampanię dla Indian właściwie. No dla Indian, bo możemy chyba, wydaje mi się, możemy też grać handlikami tam, czy, czy kolonistami, która no mi się zawsze wyda wydawała ciekawa, bo lubię po prostu te takie kowbojskie klimaty. <laughs> I, I muszę powiedzieć, że że, że właśnie noszę się z zamiarem, żeby zagrać, bo, bo wydaje mi się, że to będzie coś, coś nowego. Mimo, że znowu przeczytałem recenzję, y, bodaj w CD Action, w której y, no, recenzent niestety dość mocno krytykuje ten dodatek. I y, powiem szczerze, y, no, cały czas mam takie mieszane uczucia, czy kupić, czy nie kupić, czy zagrać, czy nie zagrać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, y, zwłaszcza, że w, zbliża się kilka ciekawych premier gier I, i też zastanawiam się czy jest sens po prostu jeszcze grać w no, taki dość powiedzmy leciwy tytuł a ja właśnie cały czas jednocześnie przeżywam ten kryzys związany z graniem i, i żaden tytuł nie jest w stanie mnie przyciągnąć w ostatnim czasie na nadużyny ale właśnie ponad 50 godzin nie przepraszam nie 50, prawie 50 godzin rozgrywki mam już w Empire Total War więc myślę, że chyba nie jest źle ze mną jeszcze tak do końca a gra jest naprawdę niezła Także także ten tytuł mi się bardzo podobał. No, graficznie wspaniała. Prezentacja bitew, e, czy w ogóle nawet mapa. Ta mapa, z kolei tu mam jedno zastrzeżenie, że ta mapa okulna całego terenu jest niestety mało czytelna. I e, pff, jednak... Mało czytelne jest też ten, ta przeglądarka budynków, która, która w tej grze się pojawia i tak naprawdę no bardzo często łapałem się na tym, że przez kilka tur na przykład nie rozwijałem niektórych farm czy lokacji, które znajdowały się na mapie, tylko dlatego, że po prostu one mi umknęły gdzieś tam, a, a w skarbcu pieniądze były na to, żeby rozwijać dane powiedzmy obiekty, czy, czy rozbudowywać dane lokacje. Zasadniczo jednak e, jakby opcje rozbudowywania na przykład miast, czy, czy e, budowania coraz to nowych i bardziej zaawansowanych e, ośrodków szkolenia jednostek wojskowych i tak dalej to wszystko wydaje mi się jest znacznie uproszczone w stosunku do poprzedniej części i o wiele bardziej przejrzyste i, i zasadniczo nawet to rozbicie na na przykład jakby miasto uniwersyteckie, miasto w którym mamy farmy czy nie, nie miasto ale właściwie tereny w których mamy farmy tereny na których budujemy warsztaty tkackie a równocześnie jakby Stolica danego regionu, w której prawda, jest dom gubernatora, są mury obronne dalej. To, to wszystko zasadniczo jest o wiele bardziej przejrzyste i e, robi o wiele lepsze wrażenie niż e, w poprzednich częściach e, Total War, i zwłaszcza w Medievalu i muszę powiedzieć, że, że, że to jest zmiana na, na duży plus. Także w ogólnym rozrachunku, a ja wiem oczywiście, że ja mówię o Empire Total War, a powinienem tak naprawdę mówić o Napoleonie, ale w Napoleona nie zagrałem i mówiąc szczerze, nie wiem, wydaje mi się, że chyba jestem jedną z niewielu osób, która no nie jest aż tak zafascynowana epoką napoleońską i, i, i tymi napoleońskimi bitwami. Podejrzewam, że zagram oczywiście w Empire Total War, nie w Empire, w Napoleon Total War, ale, ale jeszcze chyba nie teraz, jeszcze, jeszcze jakiś czas się wstrzymam i i poczekam do, do, do, do kolejnego tytułu, w który ewentualnie zagram również. Także e, póki co Empire Total War e, jeszcze cały czas gram w ten tytuł i wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa pozycja, w którą naprawdę warto zagrać. Mam takie nieodparte wrażenie, że dzisiejszy podcast będzie naprawdę bardzo, bardzo długim podcastem w porównaniu zwłaszcza z wszystkimi poprzednimi podcastami, no ale to chyba dobrze, no wydaje mi się, że słuchacze chcą słuchać właśnie dłuższych podcastów, oczywiście pod warunkiem, że to wszystko, co mówię, jest w jakimś sensie interesujące. I teraz mała zmiana tematu, bo tych, ja już też muszę od, od, jakby otrząsnąć się z tych gier. Benkarty Wojny, Quentina Tarantino. Muszę powiedzieć, że jestem dość zaskoczony tą produkcją. Niektó spotkałem się z takimi opiniami, że na przykład w porównaniu z Death Proof Tarantino wreszcie nakręcił poważniejszy film. No, Dziwne, dziwne sądy, dziwne poglądy, no nie wiem, czy to jest poważniejszy film, natomiast wiem na pewno, że ten film ma kilka naprawdę fenomenalnych scen i fenomenalnie poprowadzonych. Jak choćby... Ja już pomijam nawiązania do westernu, które w tym filmie się pojawiają i to jest właściwie taki western w czasach II wojny światowej. Tarantino znowu bawi się konwencją, od czasu Killbilla właściwie się bawi tą, kon, tą konwencją, konwencjami zasadniczo. Albo nawet i wcześniej, może i Pulp Fiction też to była jakaś zabawa konwencjami, ale taka wydaje mi się chyba mniej czytelna, bo oczywiście Killbill to była taka zabawa konwencją bardzo bardzo widowiskowa, bardzo czytelna i, i właściwie każdy kto właśnie mógł powtarzać co chwila w co drugim zdaniu, że to jest zabawa konwencją, a bo Tarantino się bawi konwencjami, no więc to jest zabawa konwencją. Natomiast w przypadku Bankartów Wojny jest to pewnie mniej czytelne, zwłaszcza mniej czytelne w kontekście jego poprzednich filmów, czyli tak jak powiedziałem Kill Bill'a i Death Proof, czyli tych filmów, w których no, który był też oczywisty, ale ja też mam takie wrażenie, że zarówno w Devproof, Proof, jak i teraz znacznie mocniej w bankartach wojny, Tarantino tak naprawdę nie chce opowiadać nam o drugiej wojnie, tylko opowiada nam o współczesnej kinematografii i mam wrażenie, że sam fakt, że akcja, zasadnicza akcja tego filmu, toczy się w kinie i rozgrywa się... jakby Rzecz idzie o to, że Niemcy urządzają tam pokaz filmu, który, który opowiada historię właśnie niemieckiego snajpera, który zabarykadowany w wieży wystrzelał jak kaczki iluś, ileś set tam żołnierzy wroga, no to jest znowu takie puszczenie oka ze strony Gwentina, jakby do nas, do widzów i powiedzenie, że rzeczywiście dzisiejsza kinematografia, nastawiona na strzelanie i, i, i takie tanie efekciarstwo i, i, i, i tego typu sceny, no musi upaść, musi się skończyć. Jest taka bardzo wymowna scena, w której ten partner głównej bohaterki, tej, tej Żydówki, która ma to kino i która chce spalić w tym kinie Niemców, um, musi podpalić tą taśmę filmową, w któr, która jest rzeczywiście łatwopalna, w tamtych czasach było łatwopalna, to są wszystko fakty. Dla, stąd na przykład y, przecież mnóstwo pożarów y, kin, tych jarmarcznych zwłaszcza, ale to jeszcze na początku, to jeszcze wcześniej, znacznie wcześniej, na początku XX wieku. W każdym razie, y, ona, ten, ten jej partner utworzył stos z tej taśmy filmowej, nad tym stosem jest fragment płótna, na którym jest wyświetlany film o tym dzielnym niemieckim żołnierzu-snajperze i ten główny bohater rzuca, znaczy nie główny bohater, ale ten, ten, ten, ten że jej partner rzuca zapalone chyba cygaro czy, czy, czy papierosa, wszystko jedno, żeby podpalić ten cały stos i spalić takie. I w tym momencie oglądamy takie sceny, jak, jak ten stos taśmy filmowej staje się jakby przedłużeniem stosu amunicji, który pojawia się w kadrze na jakby ponad tym stosem. W kadrze, w którym widzimy tego młodego żołnierza, który z karabinu akurat mierzy, pod spodem jest jakby taki uformowany w trójkąt stos nabojów, a na końcu stos tej całej taśmy filmowej. no To są niewątpliwie zamierzone rzeczy, zam zamierzone ujęcia Tarantino. Nie wydaje mi się, żeby takie rzeczy się działy przypadkowo w kinie. I wydaje mi się, że to dość jasno mówi, <laughs> że, że kino jest jak te naboje właśnie, w, którymi strzela ów Niemiec, a jednocześnie pamiętamy, co się dalej działo, yy, czyli yy, całe kino zostało wysadzone, spalone i zniszczone, cała ta projekcja się nie odbyła. Czyżby za tym Tarantino wieszczył koniec kinematografii? Yy, w jakimś sensie ja bym się z nim zgodził, bo jak się patrzy dzisiaj na większość filmów, które powstają, no to jednak jest to taka masowa papka, która w gruncie rzeczy z kinematografią nie ma nic wspólnego, poza tym, że jest na taśmie filmowej. No, doskonałym przykładem jest Avatar i cała ta dyskusja na temat um, filmów w 3D, które dzisiaj się mają pojawiać i które mają stanowić o przyszłości kinematografii. Um, no, Avatar jest dobrym filmem, ale takim filmem przygodowym dla dzieci. To, to, to jest fajny film, który się ogląda i mówiąc szczerze, nawet jeśli... Ja akurat nie oglądałem wersji 3D awatara, tylko zwykłą. I nawet jak słyszę opinie ludzi, którzy obejrzeli tą wersję trójwymiarową i wychodzą z kina i mówią wow, niesamowite, że to po prostu się w głowie nie mieści, jakie te efekty dzisiaj mogą być w tej kinematografii, to wydaje mi się, że... no co, Ale co z tego? Co z tego, skoro ten film jest tak naprawdę mm, jedną wielką arią na, na takich wytartych schematach i, i wytartych kliszach filmowych, które znamy dobrze z innych filmów i z innych gatunków filmowych. I, i mówiąc szczerze, no, wszystko pięknie, ładnie, ale o co chodzi, prawda? To chyba nie o to chodzi w kinematografii. Także, cóż... Także ja na bankarty wojny zupełnie inaczej patrzę niż większość chyba krytyków i recenzentów, którzy dopatrywali się w tym filmie no znowu jakiegoś tam mniej lub bardziej um, wypasionego, powiedzmy, Tarantino. Na pewno rzecz, która mi się wydała bardzo ciekawa, to takie wydłużone sekwencje filmowe w tym filmie, które się pojawiają i tak naprawdę niewiele akcji w gruncie rzeczy. Ten film nie jest dynamiczny, ten film jest bardzo statycznie zrobiony, bardzo statycznie nakręcony. I wiele, mm, można odnieść takie wrażenie, ale to jest znowu chyba cecha Tarantino, że wiele ujęć jest po prostu przegadanych. Ale tak jak mówię, to jest cecha chyba filmów Quentino Tarantino, jak się spojrzy na jego poprzednie dzieła, yy, dzieła, no w cudzysłowie dzieła, no, nawet na Death Proof, czy czy, czy Chociaż Kill Bill był akurat dynamicznie zrobionym filmem, ale to tak naprawdę za sprawą zdjęć chyba i montażu, Robert, zdjęć Roberta Richardsona, a montażu, o ile się nie mylę, to Sally Manker cały czas od chyba wściekłych psów jest montażystką Quentina Tarantino i, i wszystkie filmy montowała. No i właśnie Wściekłe chłopcy też mi się przypomniał. To chyba najlepszy film Tarantino, który widziałem i, i do dziś chyba mm, pozostaje najlepszym filmem, jak ktoś nie widział, to bardzo serdecznie polecam, warto obejrzeć. Mm, zwłaszcza, że to jest film o napadzie na hurtownię diamentów, w którym sam napad nie zostaje w ogóle pokazany. Jest tylko końcówka napadu i wspomnienia. Ale co i jak, to no nie będę mówił, bo <śmiech> może ktoś obejrzy, a, a film warto obejrzeć. Także... M, niewątpliwie y, jestem bardzo y, pozytywnie zaskoczony pękartami wojny, bo ta scena otwarcia, znowu wracam na chwilę do tego, jest sceną mistrzowską, te pierwsze 10 minut filmu, no to jest trochę więcej niż 10 minut, y, kiedy, kiedy ten główny niemiecki czy oficer, ten, który szuka Żydów, jakby y, y, y, y, y, y, dochodzi drogą dedukcji do tego, że oni się ukrywają pod podłogą, no jakby w te momenty, jak to zostaje pięknie poprowadzone przez reżysera, no to jest y, kino w najczystszej postaci i, i to jest kapitalnie pokazane, jak można przeplatać zarówno zdjęcia, montaż, jak i same dialogi, które w filmie się pojawiają. Także no to jest takie soczyste, mięsiste, to, ja to bardzo lubię w kinematografii, coś takiego i, i to mi się szalenie podobało. I znowu, no ten tak jak mówię, ten cały wybór tej otoczki, że to jest akurat kino, bo na przykład dlaczego ona nie miała rewi mody, przepraszam, nie rewi mody, ale na przykład rewi jakiejś, w której pojawia się, nie wiem, tancerki yy, i tak dalej, no, tylko akurat właśnie kino i dlaczego w tym kinie muszę to wszystko się spalić i jednocześnie w tym kinie jakby giną ci wszyscy yy, niemieccy dygnitarze, którzy tak naprawdę tam nie zginęli i tak dalej. No to wszystko jest dość, dość ciekawe i, i myślę, że, że, że, że może się podobać. Także... Yy, no, polecam Benkartów Wojny, ale to pewnie wszyscy widzieli ten film, bo jednak Quentin Tarantino jest dzisiaj reżyserem dość popularnym i, i pewnie wszyscy oglądają jego filmy na pniu. Wybory prezydenckie to ostatni temat, który dzisiaj poruszę. Jestem już chyba trochę zmęczony, Zmęczony wszystkim właściwie. Życiem, wyborami prezydenckimi i tym, co się dzieje, ale chciałbym odnieść się tutaj do, do kilku rzeczy. Po pierwsze, chciałbym odnieść się do tego, co się zarzuca um, Prawo i Sprawiedliwości, um, czyli wykorzystywanie... Um, Wykorzystywanie tej tragedii smoleńskiej e, na rzecz e, jakby generowania poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego. I muszę powiedzieć, że no, jestem trochę zbulwersowany, tego, że m, sztab Jarosława Kaczyńskiego w gruncie rzeczy przez cały czas milczał i praktycznie nic nie mówił, e, a już co najmniej w ogóle nie wykorzystywał tej, tej, tej całej tragedii smoleńskiej, no ale oczywiście media grzmiały, zwłaszcza TVN. Platforma Obywatelska się kłania, to jest jedno z tych mediów, które rzeczywiście, no, ja tu będę wietrzył te różne teorie spiskowe. Ja na to patrzę obiektywnie, staram się na to patrzeć obiektywnie, tak żeby też nikt, nikt tutaj nie, nie próbował mi e, od razu czegoś zarzucać. Mam wrażenie, że po prostu jest to pewna forma manipulacji, która się w mediach pojawia, e, która polega na tym, że jeżeli media będą co chwila mówić o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, czy sztab wyborczy Jarosława Kaczyńskiego wykorzystuje tragedię smoleńską. mimo że sztab wyborczy Jarosława Kaczyńskiego prawie w ogóle się nie udziela, co też jest bardzo kontrowersyjne i ciekawe w gruncie rzeczy. No to w końcu ci zwykli zjadacze chleba, zwykli śmiertelnicy, zwykły Szary Kowalski no uwierzy, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński wykorzystuje tragedię smoleńską dla poparcia, dla swojego poparcia, dla zyskania poparcia. I ciekawa rzecz, która, która też bardzo mnie uderzyła, pamiętam, że po tej tragedii smoleńskiej w mediach większość polityków z każdej strony, z każdego obozu politycznego mówiło o tym, że ta tragedia czegoś nas nauczyła, że teraz e, polityka w Polsce się ulegnie zmianie, że, że nie będziemy już tacy agresywni, nie będziemy już tak się obrzucać błotem, jak się obrzucaliśmy błotem, itd., dalej. No i e, skończyła się, ta, ta tragedia troszeczkę minęła i w ostatnią, bodaj, niedzielę odbył się wiec poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego, na który, e, przepraszam, dla Bronisława Komorowskiego, na którym wystąpili, e, różni, e, wystąpiły różne osobistości ze świata kultury, i udzielały swojego poparcia właśnie dla Bronisława Komorowskiego i na tym wiecu hmm, padły słowa no moim zdaniem co najmniej niesmaczne no, krytyka Jarosława Kaczyńskiego i jako kandydata na prezydenta która jest budowana na tym że wychowuje że, wychowuje, że, że ma kota że jest psychopatą że jest jakimś tam zagrożeniem dla Polski i tak dalej, no to jest dla mnie totalny absurd. Te słynne słowa o nekrofilii, znowu Bartoszewskiego, i, i, i słowa o tym, że właśnie Jarosław Kaczyński jest, jest psychopatą, że jest zagrożeniem dla Polski, że się nadaje tam do, m, hodow do hodowania y, zwierząt futerkowych, moim zdaniem to już nie wypada, bo to już nawet nie chodzi o to, czy, czy rzeczywiście to jest prawda, czy nie. No to, jakby Siła tych argumentów, no to każdy może się zastanowić, prawda? No to nie na tym polega. Niech, niech, niech się spiera Bronisław Komorowski z Jarosławem Kaczyńskim na program. Niech mówią o tym, że jeden chce tego, drugi chce tego i jeden ma taką wizję Polski, drugi ma taką wizję Polski. A tutaj nie ma dyskusji na temat wizji Polski, tylko jest dyskusja na temat tego, że Jarosława Kaczyńskiego yy, nie ma co popierać, bo to jest psychopat. No, no to, to jest taka siła argumentu, jakby ktoś kogoś krytykował za kolor skóry, czy, czy powiedzmy za yy, jego za to, że na przykład ma w domu rybki, czy akwarium, prawda, albo za to, że, że ma drugą żonę i, i, i tego typu argumenty, no to jest żenujące po prostu. Dla mnie, ja patrzę na to, co się dzieje to jest dla mnie żenujące, to jest, to jest poziom po prostu w jakimś sensie rynsztoku i co najważniejsze i chyba co najgorsze tak naprawdę, no to jest cały ten Bartoszewski, który moim zdaniem skompromitował się swoimi wypowiedziami już do tego stopnia, że ja już tego człowieka nie mam ochoty słuchać po prostu. To jest, to jest facet, który... Oczywiście on może mieć piękną historię, on może być autorytetem dla wielu osób, ale to tym bardziej właśnie, że jest autorytetem, pewne wypowiedzi mu nie przystoją i nie wypada się wypowiadać w taki, a nie inny sposób. I mam wrażenie, że niestety... Yy, że niestety właśnie... Yy, w jakimś sensie ten autorytet Bartoszewskiego yy, się zdewa zdewaluował. I, i, i niestety no, na, na pewno w moich oczach dla, bardzo wiele stracił. Ja po prostu, bo to nie o to chodzi, tu nie chodzi o poparcie jednego czy drugiego kandydata, o to czy ja popieram Jarosława Kaczyńskiego, czy popieram Bronisława Komorowskiego, czy popieram jakiegoś innego kandydata na prezydenta, ale wydaje mi się, że po prostu no, nie wypada w ten sposób dyskutować. No, ja bym raczej wolał mm, posłuchać, co ci kandydaci mają. Niestety ani Jarosław Kaczyński, ani Bronisław Komorowski ym, póki co no nie zdradzają szczegółów związanych z kampanią prezydencką. Natomiast oczywiście też w niedzielę, i to też jest bardzo ciekawa sprawa, odbyła się pierwsza debata polityczna pomiędzy Markiem Jurkiem, a Andrzejem Olechowskim. Muszę powiedzieć, że to było bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ zarówno zwolennicy jednego, jak i drugiego kandydata mogli dowiedzieć się, co ci kandydaci mają do powiedzenia i co myślą o Yy, właśnie o prezydenturze, jaką mają wizję prezydentury yy, i jakie mają poglądy. Wydaje mi się właśnie, że w wyborach prezydenckich tak naprawdę najważniejsze jest głosowanie na takiego kandydata, z którego poglądami yy, się zgadzamy, którego poglądy są najbliższe naszym poglądom, ponieważ to są wybory bezpośrednie. Mamy dziesięciu kandydatów. To w ogóle nie przekonuje mnie takie twierdzenie, że ktoś mówi, że jak zagłosuje na na przykład Olechowskiego albo na Jurka, albo na jakiegoś jeszcze innego kandydata, to, to to jest głos stracony, dlatego że, czy na Korwinamikę na przykład, to, to jest głos stracony, bo, bo ten kandydat i tak nie ma szans. No, jeżeli wszyscy będą w tych kategoriach myśleć, no to rzeczywiście to będzie głos stracony. Natomiast prawda jest taka, i, i z tym się niestety trzeba zgodzić, że prawdopodobnie te wybory rozstrzygną się w drugiej turze. I rzeczywiście będzie to pojedynek Jarosław Kaczyński i Bronisław Komorowski. Natomiast do, do tego czasu i w pierwszej turze wydaje mi się, że warto jest głosować na takiego kandydata, który jest na, właśnie najbardziej zbieżny z naszymi poglądami. Zbulwersowała mnie też wypowiedź um, um, Tomasza Lisa, który w um, ostatnim tym Tomasz Lis na żywo, to jest żenujący program, mówiąc szczerze, jestem zaskoczony, że ten program ma tak dużą oglądalność, zwłaszcza, że poziom tego programu... No, nie odbiega za wiele od niestety wiadomo jakiego poziomu I, i, i tam Zbigniew Hołdys bardzo ciekawie też mówił o tym, że był jednym z gości w drugiej części programu, bo zaproszeni zostali aktorzy Jerzy Zelnik, który wspiera kandydata Jarosława Kaczyńskiego i Daniel Oryski, który z kolei wspiera Bernisława Komorowskiego i jako taki powiedzmy niezależny rozjemca między nimi był Zbigniew Hołdys i Hołdys właśnie o tym mówił, że tak naprawdę mamy 10 kandydatów i dlaczego dlaczego sprowadzamy całą tę dyskusję pomiędzy kandydatami na prezydenta do dwóch kandydatów, Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego? Przecież to nie o to chodzi. Nie, nie, nie chodzi o to, żeby m, wybierać, e, głosować przeciwko Kaczyńskiemu albo przeciwko Komorowskiemu i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby wybrać takiego kandydata, który jest dla nas ym, najbardziej odpowiedni. I, I Oczywiście Lis wyśmiał taką ym, sugestię, że ta debata powinna toczyć się w telewizji i, i, i powinniśmy mieć wszystkich dziesięciu kandydatów, którzy zebrali podpisy ym, i, i tych nawet najmniej liczących, bo niby dlaczego jakiś sondaż zrobiony na tysiącu Polakach ma być ym, na tyle y, istotny, żeby zadecydować o tym, że jakiś kandydat ma mniejsze poparcie czy, czy od innego kandydata. Yy, I właśnie yy, oczywiście Lista to wyśmiał, stwierdził, że tak naprawdę to jest przepraszam, walka oczywiście między dwoma kandydatami. Yy, no ja wyśmiewam Lisa, w związku z tym dla mnie to jest idiotyczne podejście i absurdalne w ogóle próba e, twierdzenia, że, że mamy tak naprawdę tylko dwóch kandydatów. Mam nadzieję, że, że więcej ludzi będzie miało takie podejście jak ja, czyli takie podejście, że trzeba głosować na tego kandydata, który jest najbardziej e, którego poglądy są najbardziej zbieżne z naszymi poglądami. Już powtórzyłem to tyle razy, że wydaje mi się, że chyba wszyscy zrozumieli, także e, na tym zakończę ten wątek prezydencki. Aha, nie zakończę wątku prezydenckiego, bo przypomniała mi się jeszcze jedna ciekawa kwestia, mianowicie możliwość przesunięcia wyborów w związku z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej, e, związanego właśnie z powodzią, która się dzieje w Polsce i powiem szczerze, no, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo to jednak byłby jakiś absurd. No, Polska bez prezydenta z Branisławem Komorowskim pełniącym funkcję prezydenta, który i tak moim zdaniem swoje kompetencje dość, dość wyraźnie przekracza, jednak mimo wszystko yy, pasując coraz to kolejnych polityków na, na, na różne yy, stołki. Mm, czy nawet powołując do życia tą całą Radę Bezpieczeństwa chyba, tak? To się jakoś tak nazywa. No to, to są dla mnie decyzje zupełnie niezrozumiałe, zwłaszcza teraz, w momencie, kiedy, yy, kiedy jesteśmy w trakcie trwania kampanii wyborczej. No. Trochę troszeczkę dziwnie to brzmi. No, ale trudno. Yy, dobrze, na tym w tym momencie mogę zakończyć. Mam nadzieję, że jednak nie dojdzie, że szybko wybierzemy tego prezydenta i się ten cały bajzel w Polsce skończy w końcu. I to by było na tyle w dzisiejszym podcaście Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko Was nie zanudziłem Mam też nadzieję, że najbliższy podcast W przyszłym tygodniu Mimo sesji, mimo trudnych jednak tutaj różnych egzaminów, które mnie czekają, no mam nadzieję, że, że wszystko uda się zrealizować tak, jak będzie. No i też mam nadzieję, że zaczną się pojawiać jakieś materiały wideo w końcu na stronie Kroniki Gier, a także jakieś materiały tekstowe, wszystko w miarę możliwości. Mam wrażenie też, że um, okres wakacyjny sprzyja takim różnym przedsięwzięciom, dlatego możecie się spodziewać, i ja też się spodziewam jakiejś ożywionej aktywności. Aha, chciałem też na końcu powiedzieć, że jeśli ktoś jest słuchaczem Kroniki Gier, i ma też coś ciekawego do powiedzenia, albo wydaje mu się, że ma coś ciekawego do powiedzenia, umie pisać po polsku i chciałby spróbować swoich sił, no to ja zapraszam tutaj na Łamy Kroniki Gier i żeby podsyłać mi teksty, juliusz.konczalskim.kronikagier.pl i też myślę, że warto byłoby wrócić do idei, którą pamiętają chyba najstarsi górale jeszcze z czasów Gamecota. Jeżeli macie jakieś pytania do Kroniki Gier, do mnie na przykład i chcielibyście usłyszeć na nie odpowiedzi, to bardzo bym prosił nagrać je w formie mp3 albo pliku dźwiękowego WAF, wszystko jedno. Nie ma to większego znaczenia dla mnie. Jakikolwiek plik dźwiękowy, ja postaram się tutaj każdy odtworzyć. I możecie te pytania nagrać, wysłać mi mailem albo na przykład umieścić je na przykład na sendspace.com, dać mi linka, ja sobie pobiorę te pytania, umieszczę te pytania, zaembeduję normalnie w treści podcastu i będę się do nich ustosunkowywał na kolejnym podcaście Kroniki Gier, czy na kolejnych podcastach Kroniki Gier. Także zachęcam Was do takiej formy. Pamiętam, że w przypadku załogi Gier, co ja mówię, Gamehota, taka forma komunikacji z odbiercami się całkiem przyjęła, także jeżeli, jeżeli macie ochotę, no to ich, tak jak mówię, no zapraszam Was do takiego współudziału powiedzmy na tym podcaście. Także to by było dzisiaj na tyle, trzymajcie się, cześć.